Tempo roboty jest szalone: rozpoznanie, alarmowanie zespołów, przygotowanie broni, materiałów, lokale. Specjalnie delikatne zadanie do wypełnienia ma w tych gorączkowych chwilach wesoły. Wesoły, jeden z kolegów Zośki, jest człowiekiem o zawsze bladej cerze i jakby w smutku zakrzepłych rysach twarzy. Jest szczupły, pracuje jako akwizytor u wedla, Zna niemiecki. Przed kilkoma tygodniami na rozkaz naczelnika Szarych Szeregów rozpoczął ryzykowną, lecz dużej wagi próbę dostania się do gmachu gestapo przy Alei Szucha, jako dostawca czekoladek i cukierków wedla. Udało się. Od pewnego czasu co drugi dzień jest na Alei Szucha i krążąc po korytarzach i pokojach różnych pięter olbrzymiego gmachu, zbiera zamówienia na wyroby wedla. Nerwy ma napięte w czasie tych pierwszych swych wizyt na Szucha do ostateczności. Słuch i wzrok wchłaniają najdrobniejsze szczegóły. Próbuje towarzyskich rozmów z gestapowcami. Nagłe aresztowanie Rudego narzuca Wesołemu jego pierwsze zadanie. Podać, kiedy i jak przewożony jest Rudy z Szucha na Pawiak. Gdy Wesoły przeprowadza rozpoznanie na Szucha, Zośka jednocześnie odbywa niecierpliwe rozmowy z Naczelnikiem Żarych Szeregów oraz ze swymi dowódcami z Kedywu. W rozmowach tych Zośka jest nieustępliwy. Odbijemy za wszelką cenę. Nic to, że chodzi nie o odbicie więźnia z jakiegoś łatwego prowincjonalnego aresztu, lecz w Warszawie, między Szucha a Pawiakiem. Mówiono im, że Rudy przecież jest nie pierwszym i nie ostatnim. Mury Pawiaka i Szucha pochłonęły tysiące ofiar. Nie odbijano wielkich przywódców Polski podziemnej. Nie odbijano aresztowanego niedawno delegata rządu. Nie odbijano największych polskich polityków, wojskowych, uczonych. Lecz na perswadujących spoglądają nieustępliwie oczy. To prawda że tych wszystkich naprawdę wielkich i ważnych nie odbijano. Ale Rudego musimy odbić. Wieczorem wszystko gotowe. Wesoły podał telefonicznie to, co trzeba. Ludzie rozstawieni? Niestety. W górze nie zapadła jeszcze decyzja. Tuż przed godziną przejazdu samochodu więziennego Zośka dostaje rozkaz. Rozładować akcję. Mieni się cały na twarzy... Przeżywa straszliwy wstrząs. Jest już jednak tak wyrobiony i karny, że zdejmuje ludzi z posterunków. Ledwo skończył. Ulicą przejeżdża więźniarka z Szucha. Ludzie zeszli ze stanowisk z uczuciem fatalnej bezsilności i żalu. Nikt nie myślał o tym, że walka nie byłaby łatwa. Wszystkim przed oczyma stoi postać Rudego. Wczoraj jeszcze wśród nich, dziś zaś w rękach wroga. Mijają dwa dni, pełne niepokoju, chwile rezygnacji i coraz to na nowo budzącej się nadziei. W czwartek wieczór wątpliwa wiadomość. Jutro będzie jechał przez miasto. Całe piątkowe rano ludzie czekają w niepewności. Tego dnia nic się nie klei, nie wiadomo niczego pewnego. Zbierają się, rozchodzą, znów zbierają. Nareszcie pozytywna i ważna wiadomość od Wesołego będzie jechał przez miasto. Z wiadomością tą wpada naczelnik szarych szeregów Nowak, harcmistrz Florian Marciniak, patronujący całym sercem i wszystkimi swymi możliwościami sprawie odbicia Rudego. To jego wpływom, jego sile argumentacji A przede wszystkim doskonałemu zrozumieniu przez niego Uczuć, które owładnęły oddziałem Zawdzięczać należy zapadnięcie w górze decyzji Odbicia oraz realizacji pomysłu Karetka więzienna ma przejeżdżać Bielańską Około godziny piątej po południu Są tylko trzy godziny czasu Nie wolno zmarnować żadnej minuty Rozkazy są wydawane pośpiesznie Umówionym sposobem. W kilku punktach miasta przeprowadzane są ostatnie odprawy, powtarzane szczegółowe instrukcje. I oto wszystko gotowe. W rejonie skrzyżowania Bielańskiej i Długiej, wśród przechodniów i przygodnych gapiów ulicznych, niewprawne oko nie dostrzegłoby trzech oddziałów polskich sił zbrojnych. Dwa oddziałki z granatami i pistoletami, jeden z butelkami napełnionymi benzyną. W pobliskich ruinach parę pistoletów maszynowych. Na centralnym miejscu dowodzący całością młody człowiek trzyma w kieszeni płaszcza dłoń na kolbie nabitego pistoletu. Chociaż odbicie przeprowadza oddział Zośki, zapadła decyzja, iż całością dowodzić będzie kto inny, mniej niż Zośka ogarnięty wirem wydarzeń i uczuć. Zbliża się godzina siedemnasta. Dowódca komendant warszawskiej chorągwi szarych szeregów, Orsza, występujący po raz pierwszy w podobnej sytuacji, denerwuje się nie z powodu zbliżającej się walki. Denerwuje się dlatego, że widzi w dalekiej perspektywie ulicy, jak wyznaczony do sygnalizowania o zbliżającej się karetce policyjnej łącznik obrócił się tyłem do miejsca, które ma obserwować. I tak stoi. Naraz w tyłem obrócony łącznik szybko zakręcił się w miejscu i zaczyna, nie zważając na otoczenie, machać kapeluszem zerwanym z głowy. Orsza, przykłada gwizdek do ust i krótkim, zrozumiałym tylko dla zainteresowanych sygnałem, daje oczekiwany znak. Każda sekunda podobna jest teraz do niekończącego się czasu. Normalni przechodnie uliczni wydają się wielką i groźną masą, w której roi się od agentów ulicą Bielańską przejeżdża na motocyklu z przyczepką patrol niemieckiej żandarmerii. Tych dopiero licho nadało. Na szczęście przejechali i znikli. Tu i tam na chodniku widać mundur niemiecki. Trudno, robota musi być zrobiona. Wreszcie na zakręcie ukazuje się charakterystyczna sylwetka dużego niemieckiego auta więziennego, krytej budy marki Renault. Dłonie zwierają się na butelkach, na granatach i na kolbach pistoletów. W ostatniej chwili z bramy najbliższego domu wychodzi granatowy policjant. Widzi pistolet w ręku jednego z młodych ludzi. Oczy policjanta wytrzeszczają się w nic nie zdumieniu, a ręce zaczynają gmerać koło kabury rewolweru. Precz stąd krzyczy Zośka, odejdź, jeśli ci życie miłe! Okłupiały policjant wyciąga jednak pistolet i podnosi go w kierunku Zośki. Zośka naciska spust, policjant chwytając się za bok pada na jezdni i leżąc oddaje kilka strzałów. W tej samej sekundzie zbliża się od placu teatralnego więźniarka niemiecka. Szofer widocznie coś zrozumiał, gdyż dodaje gazu i zamiast wjechać w nalewki skręca na lewo w długą. Za późno. Schodnika wyskakują przed auto młodzi ludzie, szkło tłuczonych butelek pryska z nadmaski samochodu objętej w jednej chwili płomieniem. Płomień z szybkością błyskawicy ogarnia szoferkę Szofer instynktownie naciska hamulec. Auto zatoczywszy krzywy łuk posuwa się wolno koło arkad arsenału warszawskiego. Z płonącej szoferki wyskakują dwaj gestapowcy. Od strony na lewek biegnie jakiś oficer SS. Oficer ten biegnie tam, gdzie stoi oddziałek granatniczy Alka. SS-man zdążył już wyjąć pistolet i krzyczy coś po niemiecku. Alek powoli ze spokojem bierze go na cel i strzela. Hitlerowiec pada zabity. Gestapowcy, którzy wyskoczyli z auta, zaczynają nerwowo i chaotycznie strzelać, odpowiadają im polskie strzały. Z pobliskich ruin wyrywa się ostra seria pistoletu maszynowego. Po paru minutach na jezdni tuż koło więźniarki leżą trzy postacie w mundurach niemieckich, jeden z leżących pali się. Pali się również znieruchomiały przy kierownicy szofer. Strzelał uważnie i spokojnie już tylko jeden z gestapowców, który wyskoczył z auta. Kule pistoletu maszynowego hitlerowca biją po filarach arsenału, za które skoczyła w tej chwili grupka atakujących wraz z Zośką. Młodzi ludzie zaczynają gorączkowo strzelać w gestapowca na próżno. Jest doskonale ukryty. Odstrzeliwuje się spokojnie i rozważnie. Jakiś mocny typ. Mieją bezcenne sekundy. Okropna rzecz. Impas w walce. W walce, gdzie każda chwila zwłoki grozi stronie polskiej nieobliczalnymi następstwami. Kryzys przełamał Zośka, wybiega spod filaru i pędzi wprost na gestapowca. Naprzód, woła jakimś nienaturalnym głosem. Jak rzuceni prądem elektrycznym, wyskakują teraz za Zośką jego towarzysze. Słoń dopędza Zośkę, zaciął mu się sten. Zośka wyrywa zacięty pistolet, repetuje. Inni strzelają w biegu. Niemiec nie wytrzymuje psychicznie, zrywa się i chowa za samochód, gdzie dosięga go kula jednego z nadbiegających. Słoń otwiera płonące drzwiczki szoferki. Nikogo, ktoś inny szarpie płótno z tyłu wozu i ściąga trupa konwojenta gestapowca. Alek otwiera tył więźniarki. Oniemiali w pierwszej chwili więźniowie rzucają się teraz gwałtownie ku wyjściu, gniotąc leżącego na noszach na pół przytomnego młodego człowieka. Dopiero gdy cała grupa dwudziestu pięciu Cudem wyzwolonych więźniów Wywaliła się z wozu Ukazuje się wypełzający na czworakach Przez ławki rudy Jest, jest, wrzeszczył cieszony głos Jest rudy Szalona radość ludzi Połączona z rozgorączkowaniem bitewnym Nie dostrzega zielono żółtego koloru twarzy rudego Zapadniętych policzków Olbrzymiego sińca pod okiem Sinych uszu i patrzących na nich nieruchomo wielkich, otwartych oczu. Już go porwali na ramiona i niosą do czekającego samochodu. Rudy jęczy z bólu, samochód rusza. Przyjaciele nie zwracają uwagi na odbitego, ładują świeżymi magazynkami broń. Dopiero gdy to zrobione, uśmiechają się do rudego. Ten spogląda na nich olbrzymimi, rozwartymi oczyma. Na twarzy, poprzez skurcz bólu, maluje się uśmiech. Bierze w dłoń rękę Zośki i trzyma mocno. Dłoń ma czarne i spuchnięte. Szepce, Tadeusz. Ach, Tadeusz, gdybyś wiedział.